Book two. 2 8ิบสองดอดีตการณ์สองประวัติศาสตร์สองแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Musiałeś, musiałaś wezwać pogotowie. Musiałeś, musiałaś wezwać pogotowie. Lẽ cần tông liên hệ với bác s Musiałeś, musiałaś wezwać lekarza. Musiałeś, musiałaś wezwać lekarza. Lẽ cần tông liên hệ với cảnh s á Musiałeś, musiałaś wezwać policję. Musiałeś musiałaś wezwać policję? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมยเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ma pan pani ten numer telefonu jeszcze przed chwilą go miałem miałam ma pan pani ten numer telefonu? Jeszcze przed chwilą go miałem miałam คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ma pan pani ten adres jeszcze przed chwilą go miałem miałam Ma pan pani ten adres jeszcze przed chwilą go miałem miałam คุณมีแผนที่เมืองไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ma pan pani ten plan miasta Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. Ma pan pani ten plan miasta? Jeszcze przed chwilą go miałem, miałam. Czy małej l a my? małej d a Czy on przyszedł punktualnie? On nie mógł przejść punktualnie. Czy on przyszedł punktualnie? On nie mógł przejść punktualnie. Kawał hałang pop my. Kawał hałang nie pop. Czy on znalazł drogę? On nie mógł znaleźć tej drogi. Czy on znalazł drogę? On nie mógł znaleźć tej drogi. Kawał kauzaj kun my. Kawał nie kauzaj pop. Czy on cię zrozumiał? On nie mógł mnie zrozumieć. Czy on cię zrozumiał? On nie mógł mnie zrozumieć. Dlaczego nie mogłeś, mogłaś p r z j ś ć punktualnie? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś p r z y j ś ć punktualnie? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś przejść punktualnie? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś p r z j ś ć punktualnie? t o k u n a n g j ś ć punktualnie? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś o d n a l e ź ć tej drogi? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś o d n a l e ź ć tej drogi? Tại sao bạn không hiểu anh ấy? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś go zrozumieć? Dlaczego nie mogłeś, mogłaś go zrozumieć? Tôi không thể đi đúng giờ vì không có xe buýt. Nie mogłem, mogłam p r z y j ś ć punktualnie, bo nie jechał żaden autobus. Nie mogłem, mogłam przejść punktualnie, bo nie jechał żaden autobus. Pomhał, kąmił, nie z a l a z ł d r o g Nie mogłem, mogłam odnaleźć drogi, ponieważ nie miałem, miałam planu miasta. Nie mogłem, mogłam odnaleźć drogi. Ponieważ nie miałem, miałam planu miasta. Nie mogłem, mogłam go zrozumieć, bo muzyka była tak głośna. Nie mogłem, mogłam go zrozumieć, bo muzyka była tak głośna. Pomątanie. Musiałem. Musiałam wziąć taksówkę. Musiałem, musiałam wziąć taksówkę. Pomiń. Musiałem, musiałam kupić plan miasta. Musiałem, musiałam kupić plan miasta. Pomiń. Musiałem, musiałam wyłączyć radio. Musiałem. Musiałam wyłączyć radio.